Nie mów nikomu. To tajemnica. Ideał Starałam się w internecie znaleźć jakieś opinie internautów na temat idealnego mężczyzny i idealnej kobiety. Pierwsze co mnie zaskoczyło to było to, iż cechy idealnego faceta było dość łatwo znaleźć i dotyczyły one głównie osobowości faceta. Natomiast cechy idealnej kobiety było znaleźć trudno pod tym kątem, iż większość dotyczyła wyglądu kobiety. Ciężko było znaleźć coś związanego z jej osobowością. Więc potwierdza się kolejny raz reguła, że panowie to wzrokowcy w pierwszej kolejności patrzą na wygląd. No niestety, tak ewolucyjnie jesteście uwarunkowani. Ale myślę, że wielu panów w tym momencie potrafiłoby od razu z biegu, z marszu powiedzieć, jakie cechy u kobiet yy, sobie cenią, nie tylko jeśli chodzi o wygląd. Pozwolę sobie przytoczyć tutaj te różne opinie, które znalazłam i do nich się odnieść. Najpierw zajmiemy się idealnym mężczyzną czyli cechy idealnego mężczyzny według kobiet. Pierwsza wypowiedź. Jak dla mnie facet powinien być uczciwy i dobry, dojrzały sam z siebie, który w związek wchodzi z już gotową dojrzałością, który potrafi podjąć decyzję o trwałej i wiernej miłości do wybranej kobiety, dla którego nawet seks z wybraną kobietą jest świętością, ale dla którego seks nie jest najważniejszy i nigdy nie może to być seks dla seksu. To facet, który jest monogamistą z wyboru i widzi sens w związku z jedyną wybraną kobietą do końca życia. Czyli tutaj mamy opinię kobiety, która jest już gotowa na związek na wieki wieków. I jeżeli chodzi o moje zdanie: hmm. uczciwy i dobry. Ok, uczciwy to rozumiem o co chodzi, ale dobry. Co rozumiemy przez dobry? Co nam to określa? Proszę o definicję. Dojrzały sam z siebie, czyli chodzi o tą dojrzałość, czyli gotowość do związku. Też myślę, że wymagałoby to zdefiniowania, ponieważ każdy z nas, z nas może tą dojrzałość inaczej postrzegać. Chociaż wydaje mi się, że tej pani chodzi o to, iż ta dojrzałość cechuje się tym, że właśnie codzienną widzieć kobietą do końca życia. Być jej wierny. Czyli takie podejście trochę y odnośnie religii chrześcijańskiej. Kolejny. Idealny facet musi odczytywać w myśli moje nastroje i potrzeby, które zmieniają się z chwili na chwilę. Raz potrzebuję stanowczego macho, przyjmującego inicjatywę, raz uległego i potulnego. Ogólnie musi wejść w całości, w moją duszę i wypełnić mnie do końca. Inaczej zawsze pozostanie niespełniona, inaczej zawsze pozostanie niespełniona w miłości. Chcę kogoś, kto jest moim idealnym dopełnieniem. Myślę, że ciężko będzie znaleźć takiego pana, o ile nie będzie on homoseksualistą, ponieważ mężczyźni mają problemy z odczytywaniem emocji kobiet i ich potrzeb, nastrojów, więc ym, kobiety, jeśli nie powiedzą tak naprawdę, co, o co chodzi, co je gry, to panowie raczej mają bardzo duży problem, żeby się domyślać. Po prostu jesteście bardziej konkretni. Kobiety są bardziej emocjonalne i, że tak powiem, opisowe. Kiedy my coś opowiadamy, to od początku do końca, ze wszystkimi szczegółami, łącznie z tym, jaki ktoś miał buty. Jeżeli facet coś opowiada, to tylko najważniejszy fragment, tak? I, i stąd też wiele nieporozumień między nami. Także jeśli chodzi o to, że powinien być tak, przy, czytać w myślach i raz być macz, oraz być potulny i uległy i w ogóle, to to myślę, że no może po wieloletnim byciu z kimś potrafilibyśmy odczytywać pewne zmiany. I, i, i, i być jakby przewidywać, co będzie dalej, tak? Ale na początku myślę, że jest to nierealne. No dobrze, kolejna wypowiedź. Zawsze faceci dzielą się na typy. Elokwentny dżentelmen, który szanuje zdanie kobiet, ale gówno wie o związku i szybciej go pieprzy niż tworzy. Świński, chamski, przystojny plejas, który kontroluje związki, bo miał ich sporo, ale jego uczucie kończy się w jego kroczu. Myślę, że jest to jakaś osoba, którą bardzo ktoś zranił. Każdy ma prawo do swojego zdania. Okej, okay, spoko. Hmm. Chociaż fakt faktem czasami tak jest, że jeżeli ktoś jest zbyt miły, zbyt taki <tulny> potulny i, i, i taki no, no... Tak, wszystko, co ty chcesz, kochanie. Jaki film chcesz, jaki jedynie chcesz, wszystko robi pod kobietę. No to kobiety, powiem szczerze, szybko się znudzą takim panom, chyba że kobieta naprawdę tak już w stu procentach ma cechy dominy. A jeśli chodzi o tego świńskiego, hamskiego, przystojnego, który tam kontroluje związki, bo miał ich wiele, a że jego uczucie kończy się w kroczu, tacy panowie też potrafią się zakochać. I niestety często bywa tak, że kiedy w końcu się zakochają, to tak naprawdę nie wiedzą, jak się zachować w tym związku i właśnie do tego go pieprzą. Okej, okay. kolejna opinia. Faceta nie wolno traktować jak lokaja, a jak partnera. Czasem nawet pozwolić mu subtelnie pouczać nas i trochę powymądrzać się. Idealny mężczyzna musi być inteligentny i elokwentny i mieć pasję, przynajmniej jedną, i musi umieć zrobić zakupy i zapłacić rachunki i najlepiej jeszcze ugotować. Musi nauczyć się obsługi pralki i nie bać się odkurzacza i sprzątać po sobie i nie palić za dużo, a najlepiej wcale, i pić umiarkowanie i zmieniać codziennie bieliznę i myć się jak człowiek, nie jak kot i być wtedy, gdy jest potrzebny, a nie wtedy, gdy mu się nudzi? Oto by było względnie tyle. Wygląd bez znaczenia. Jak się ma inteligencję w oczach, to może być nie za wysoki i chudy. St może być nawet strasznie chudy, byle tylko nie kark jakiś, bo to takie są napompowane. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś miałby być takim mężczyzną, to nie miałby czasu już na to, żeby pracować. Musiał nie spać 24 godziny na doby, zanim te wszystkie obowiązki by spełnił. No bo tak. Tutaj pani nawet po wychodzi założenie, że pozwoli czasami musi powymądrać. No, to gratuluję. Na pewno taki pan będzie bardzo zachwycony i zacznie morderć ogonkiem. Że nie powinien być lokajem, a partnerem. Jednak to, co piszę dalej, trochę przeczy temu. Więc no okej, okay. inteligentny, elokwentny spoko, mieć pasję, przynajmniej jedną. Fajnie jest, że kiedy zarówno kobieta jak i mężczyzna mają jakieś swoje zainteresowanie, jakieś pasje. Fajnie jest, kiedy część z nich jest wspólnych, ale część powinno być indywidualnych, żeby właśnie było o czym porozmawiać, wymienić się tymi doświadczeniami. No i jeżeli on ma mieć więcej niż jedną tą pasję, tak, i do tego robić zakupy, i do tego gotować, i do tego prać, i odkurzać, i sprzątać po sobie. I w ogóle najlepiej nie pić i, i, i, i no to, że zmieniać bieliznę, no to okej. Okay. Myć się jak człowiek niejako, no okej. Okay. I że potrzebny wtedy, kiedy jest potrzebny, a nie kiedy mu się nudzi, czyli cały czas. I tak sobie myślę, że no kurczę, to biedny ten pan, no ale ok Dalej, kolejna opinia. Zaradny, odpowiedzialny, z temperamentem, taki troszkę crazy, z fantazją, męski, z poczuciem humoru, opiekuńczy. Czuły, wrażliwy, ale z umiarem. Cioty non-stop beczący mnie nie kręcą. Inteligentny, mądry. Zaradny. Myślę, że chodzi o zaradność jakąś taką życiową. I z tym się zgodzę. To jest bardzo przydatna cecha. Odpowiedzialny. Mhm. Z temperamentem. Myślę, że chodzi o to, że taki bardziej pod kątem tych Włochów niż na przykład Anglików. Czyli to by się wiązało z tym taki troszkę crazy. Czyli mnie mam, iż chodzi o spontaniczność w jakimś stopniu. Z fantazją. To myślę, że powinna pani wyjaśnić, co chodzi. Męski też powinna wyjaśnić, co chodzi. Ponieważ nie wiem, czy chodzi o wygląd, czy o cechę charakteru. Z poczuciem humoru, OK. Aczkolwiek to, jeśli ktoś ma poczucie humoru, to muszę powiedzieć tak, iż każdy z nas ma poczucie humoru, tylko różnimy się tym poczuciem humoru i stąd możemy, jeden może drugiego nie zrozumieć i śmiać się w innych momentach. Opiekuńczy. Mhm. Aczkolwiek nie za bardzo. Czuły, wrażliwy, tak, e, inteligentny, mądry. Mądrość przychodzi z wiekiem, więc to pani pewnie chce jakiegoś staruszka. No okej, okay. dalej. Powinien mieć fajną pupcie, taką do skrupania, a z cech charakteru to powinien umieć podejmować decyzje i decydować o swoim życiu. Powinien być stanowczy i konsekwentny, ale jednocześnie czuły i troskliwy. Powinien być dobrze wychowany, to znaczy nie wtryniać się kobietom w drzwiach. Powinien mieć fajne poczucie humoru i umieć się zachować adekwatnie do sytuacji. Fajną pupcie. <śmiech> to przegliczę. Eee, powinien umieć podejmować decyzje i decydować o swoim życiu. Okej, okay. ale jeśli jest się z kimś związku i są jakieś takie poważne decyzje, to wydaje mi się, że powinno się konsultować z tą drugą osobą. Eee, powinien być stanowczy i konsekwentny, ale jednocześnie czuły, i troskliwy. Eee, z tą stanowczością i konsekwencją. Czasami, kiedy się z kimś kłócimy i każdy obstaje przy swoim zdaniu, dobrze jest sobie przemyśleć pewne rzeczy i na spokojnie porozmawiać o tym. Jednak, e, kiedy ktoś sobie coś postanowi, wychodzi założenie, że tylko jego zdanie jest najważniejsze, no to już pozamietane. <śmiech> Dlatego właśnie wydaje się, taka przerwa. Aczkolwiek, ja z doświadczenia wiem, że nic nie bardziej nie drażni niż milczenie bo o, dobra, tam 3-4 godziny, czy nawet pół dnia, ale jeśli to już jest dłużej, to później jest coraz ciężej nam się do siebie odezwać, z większym trudem nam to przychodzi i coraz trudniej jest podjąć normalną rozmowę, bo wówczas są pretensje o to właśnie, że ta druga osoba tak długo milczała, a, a my tu snujemy różne domysły. No okej, okay. co tu dalej było? Mm, czuły i dobrze wychowany. Tak, muszę przyznać, że... Coraz częściej jest tak, iż mężczyźni jakby nie mają tych podstawowych cech dżentelmena, nie przypuszczają kobiet w drzwiach i ogólnie wpychają się w kolejkę. Są chamscy, zwłaszcza y, niestety kierowcy, którzy tylko dlatego, że ktoś jest kobietą, to potrafią tak potraktować, że masakra, też miałam taki przypadek. Ee, że po prostu moją winą było tylko to, że byłam w danym miejscu o danym czasie, absolutnie nic nie było z mojej winy i, i nawet nie miałam z tym do nic wspólnego, bo pojawiłam się po tym no a, a jako, że byłam kobietą to pan się po prostu na mnie wyżył. no ale spoko mm. Co jeszcze? Aha, powinien mieć fajne poczucie humoru. poczucie humoru już mówiłam i umieć zachować adekwatnie te sytuacje. Też mi się tak wydaje. Bo kiedy na przykład facet, ok, czasami mu się zdarza przekląć, nawet jak z nami kobietami rozmawia, to no spoko, o ile nie jest tak, że, yy, że za przeproszeniem, kurwa, jest przycinkiem <śmiech> Czy na przykład jak się razem wygłupiamy, czy coś, ale w odpowiedniej sytuacji powinni się odpowiednio zachować. Co ja też przez to rozumiem, to, że nawet jeżeli mamy jakieś czułe określenie na siebie wzajem, to nie, nie mówimy tak do siebie przy ludziach. Mnie to osobiście bardzo irytuje, kiedy jestem gdzieś na przykład ze znajomymi, z jakąś parą i, i, no, i co chwilę jest, oj dziubasku, oj motylku, oj prosiaczku, oj kurde nie wiem, świnko, nie wiem co tam jeszcze i ti, ti, ti, ti, ti, ti oj jak motyle kocha, no to po prostu mi witki opadają, dla mnie to jest takie naprawdę, albo co chwilę się cmokają. Wydaje mi się, że tak pewne rzeczy powinny zostać Prywatne. Dodatkowo <coughs> też to, jak y, panowie zachowują się w zależności od różnych okoliczności. Wiem, my kobiety też tak mamy, ale u panów czasami idzie to w trochę innym kierunku. O co mi chodzi? Mianowicie o to, jak, jaki jest przy kobiecie, jaki jest przy swoich kumplach. Ja wiem, że zachowuje się inaczej, ale chodzi mi o traktowanie tej kobiety. Bo jeśli facet uważa, że na kobiecie mu zależy i się o nią troszczy i, i, i, i chce z nią być i w ogóle, i przy niej jest wszystko ok, a kiedy pójdzie do swoich znajomych i oni po niej jadą, a on w ogóle nie reaguje albo jeszcze im przytakuje albo, nie wiem, wychodzą gdzieś razem ze znajomymi i ci znajomi do tej kobiety jakieś yy, docinki chamskie czy, czy, czy, czy pokazują, jaki jest to prostaki a on nie reaguje, no to dla mnie to jest coś niehalo, to, to nie jest prawdziwy facet, bo prawdziwy facet jeżeli naprawdę na kobiecie zależy, to będzie bronił jej honoru Jasne, są sytuacje, kiedy mężczyźni się pakują w związki, nie, nie, w które nie powinni nigdy wchodzić, które są toksyczne i w ogóle, albo kobieta wiadomo, że nic z, tego nie, że z tą kobietą nic nie będzie i znajomi to widzą. Jednak jest naprawdę niewiele takich przypadków. I jeżeli ktoś pozwala, aby po osobie, na której mu zależy, ktoś jeździł, no to no to niestety pozamiatane, że tak powiem. Tak samo nie ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś, na kim mi zależy, jest sobie, a, a, mo, a moje znajome do mnie na niego nagadują, wyśmiewają go albo w ogóle zachowują się jak prostaczki. To po pierwsze, na pewno bym się zastanowiło nad tym, czy warto się z kimś takim przyjaźnić i czy tak naprawdę im zależy na, na, na moim szczęściu, a po drugie, na pewno bym na coś takiego nie pozwoliła. No ale dobra, z, trochę zjechałam z toru. Następna opinia. Idealny facet powinien być męski, twardy, wolę nie wnikać w jaką część ciała chodzi, czuły i opiekuńczy, wierny, nie toleruje nawet oglądania się za innymi i tańczenia z innymi, być przedsiębiorczy, być zawsze gotowy wyjść naprzeciw moim problemom, kochać mnie do granic, kochać moje wady i moje zalety, być fascynujący, intrygujący, pomysłowy, do mnie pasować, mieć ze mną wspólne pasje, słuchać mnie i nie sprzeczać się dla zasady tylko po to, żeby postawić na swoim i musi mieć świadomość, że nigdy nie dorówna kobiecie, może ją tylko dopełnić. Wydaje mi się, że to jakaś famiska OK. Jeśli chodzi o to oglądanie się za innymi, czy tańczenie z innymi, to wydaje mi się, że nie popadajmy ze skrajności w skrajność, bo faktem mężczyźni są wzrokowcami. Kiedy widzą ładną kobietę, no, po prostu na nią patrzą. znaczy, że nawet jeżeli pomyślą o tym, że tak o, podnieciła mnie, czy coś. nie znaczy, że tak naprawdę, gdy ją spotkali, to od razu poszli z nią do łóżka, to po pierwsze. Po drugie, kobiety też są y, w jakimś stopniu, no, no, patrzą na innych mężczyzn. Nawet będą w związku, jeżeli widzę przez danego mężczyzn, no, to sobie pomyślę, o, przez inny facet. Ale to nie znaczy tak, że zaraz rzucam tego, z którym jestem, do tamtego startuję. Także naprawdę nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Sama lubię sobie czasami patrzeć na jakichś fajnych facetów. A jeśli chodzi o tańczenie, no wyobraźmy sobie taką sytuację, jest jakaś taka domówka, jest powiedzmy dwóch panów i sześć pań i co? I zabronimy naszemu mężczyźnie, my kobiety tańczyć z innym, z innymi kobietami. Wydaje mi się, że to wszystko jest tak naprawdę kwestia zaufania i trzeba wypracować pewne granice, ale też nie powinno być tak, że my czujemy się olewane, czyli jeżeli pojawiają się inne kobiety, to my schodzimy na dalszy plan. Zresztą myślę, że to działa w, w obie strony i, i panowie przyznają mi rację. No dobrze. Teraz na jednej ze stron znalazłam listę sporządzoną przez y, czytelniczki, która tam przesłały swoje tam wypowiedzi na dany temat, no i pani zrobiła zestawienie. I to y, wygląda mniej więcej tak. Gdyby idealny mężczyzna mógł istnieć w rzeczywistości, to byłby dowcipny, ale umiejący swój dość dowcip dostosować do sytuacji. Z tym się zgadzam, bo nie, nie jest fajnie, kiedy na przykład na pogrzebie zaczyna sobie żartować a propos, nie wiem, tam posuwania zimnej kobiety czy coś tam. Mądry, ale nie wymądrzejący. Myślę, że to też do kobiet. Umiejący rozmawiać na każdy temat, ale nie paplający byle jak, byle co. Ym, a propos umiejący rozmawiać na każdy temat, Wydaje mi się, że czasami lepiej sprzemilczeć, tu no, przyznać się do błędu, słuchaj, nie znam się na tym, to ty mi opowiedz, niż, uważać, niż udawać, że się wie coś na dany temat i robić się wyucalnego debila. Dobrze. Odważny, ale nie hojrak. To fakt. Czyli odważny, bo potrafi bronić swojego zdania, ale yy, kiedy, nie wiem, z dziesięciu karków, a on dla zasady tak postanowi się z nimi bić, no to już jest trochę głupota, nieodwaga. Szczery, ale nie do bólu. To fakt. My jako kobiety tak naprawdę nie do końca chcemy wszystko wiedzieć, czyli nawet jeżeli uważacie, że przyjaciółka jest ładniejsza od nas albo nie wiem, ma lepszy tyłek, to lepiej na tego nie mówcie. Optymista, ale nie lekko duch. Szalony, ale nie nienormalny. Szczodry, ale nierozrzutny. Przystojny, ale nie piękniejszy ode mnie. To jest dobre. Bez nałogów, ale lubiący usiąść czy pobawić się przy piwku czy winku z lekkim humorkiem równo równouprawniony do domowych obowiązków, których nie uważałby za pomoc w domu kobiecie, ale jako swój własny, normalny obowiązek. Myślę, że ta lista jest jakoś taka na razie jak najbardziej normalna dla mnie. I a propos tych domowych obowiązków, to yy, tak, my kobiety coraz bardziej chcemy, aby panowie nam pomagali w tych domowych obowiązkach. Yy, jak ja to widzę, ja to widzę tak. Jeżeli facet pracuje na przykład od ósmej do osiemnastej i my mu jeszcze każemy wynieść śmieci, poodkurzać i zrobić pranie, no to już jest przyginka. Jeśli na przykład kobieta wraca wcześniej, jeśli wracamy o tej samej godzinie, to możemy się podzielić tymi obowiązkami na pół lub zrobić coś w weekend. To jest po prostu kwestia dostosowania do się do, do, te, do warunków, tak, jakie, jakie mamy, do tego, ile kto pracuje, w jakich godzinach pracuje, czy ma wolne weekendy, czy nie. Naprawdę wszystko jest kwestią dogrania. się. Poza tym czasami są takie obowiązki, których na przykład jedna osoba nie lubi robić, a druga lubi. I w tym nie widzę problemów. Ja na przykład nie cierpię prasować. W związku z tym nie prasuję. Nie prasuję pościeli. Bo jak tylko wyschnie, to ją składam, a później jak tak się ją założy, więc będzie sama się wyprasuje. Nie prasuję ubrań, ponieważ wieszam je od razu na wieszaki i jak wyschną, to w ogóle nie są wygniecione nic za nic. Nie mam jakichś takich obrusów ani takich innych rzeczy, żeby je prasować. Więc naprawdę bardzo, bardzo rzadko wyciągam żelazko. Jeśli chodzi o zmywanie, nie cierpiałam, nie cierpiałam zmywać, więc mam zmywarkę. Także można sobie samemu jakieś kompromisy e, wypracować. Nie lubię wnosić śmieci, z tym mam problem. Tak, nie lubię ich wnosić. myślę, że chyba też dlatego, iż, zwłaszcza w tym okresie takim zimowym, ponieważ muszę wyjść za kamienicę i iść po błocie i nie wiem czym tam jeszcze, żeby się dostać do tego śmietnika. I chyba dlatego nie lubię. <grym> no. ok, następne. Eee, teraz, też mamy zestawienie. Czyli były robione badania i z tych badań wyszły cechy, jakie powinien mieć idealny mężczyzna dla Polki. I wyszło tak. Dla kobiet wzór idealnego mężczyzny powinien być zadbany, ogolony, ładny, proporcjonalnie zbudowany, z owłosionym torsem, modnie ubrany, opalony, umięśniony, dojrzały, wyrozumiały, ciepły, dbający o siebie, honorowy, zabawny, niezależny, twardy, ryzykancki, zdeterminowany. Również niezależność i umiejętność podejmowania ryzyka są dziś cenionymi cechami u mężczyzn. Okej. Okay. Zadbany. No spoko, jasne. Facet powinien być czysty, tak, yy, ogolony, no chyba, że ma taką, a nie inną urodę i mu taki zarost dwutrzydniowy pasuje, no to spoko, ale żeby to nie była broda, w której są jakieś resztki jedzenia. Yy. Ładny, nie wiem co ktoś rozumie przez ładny, proporcjonalnie zbudowany, więc pewnie o to, żeby w pasie nie był szerszy niż w barach, nie wiem zresztą. Z owłosionym torsem, myślę, że to jest kwestia sporna, jeśli chodzi o mnie to jakoś nie mam ukierunkowania w jednym kierunku, może ten tors być owłosiony lub nie, mm, aczkolwiek owłosione plecy jakoś do mnie do tej pory nie przemawiają, no ale dobrze. Mm, modnie ubrany. Ee, jeśli chodzi o to modnie ubrany ja sama nie jestem jakoś bardzo za modą nie śledzę jej, ubieram się tak jak mi się podoba tak jak mi jest wygodnie, aczkolwiek staram się nie wyglądać jak się do mnie szczęść. jeśli chodzi o facet, no to no fajnie by było gdyby nie chodził, nie wychodził na miasto w dresach tak albo spodni dresowe do lakierów nie zakładał albo shortów do skarpet i do sandał, sandałów. także myślę, że to są takie mm, jakieś uniwersalne zasady które panowie powinni znać, opalony, niekoniecznie, umięśniony, kurczę, wychodzi na to, że to, to się robi taki adonis z tego, tak jak mówiłam, wygląd, jeśli chodzi o... Jeśli pan szuka normalnej kobiety, to ta kobieta w pierwszym kolejności, no, żeby coś troszkę zaiskrzyło, jeśli chodzi o wygląd, ale to nie to, że musi być piękno właśnie, ale będzie go ceniła za to, jaki jest, za jego osobowość. Co mm. mamy dalej? Dojrzały, wyrozumiały, mhm ciepły, dbający o siebie, no i o nas, żeby dbał, honorowy, zabawny, tak, tak, tak. ok. teraz zdeterminowany, co to znaczy zdeterminowany, że jest zdeterminowany mieć kobietę? Nie do końca to rozumiem. Ok, ale też że niezależność i umiejętność podejmowania ryzyka, ale myślę, że bez przesady, bo jeżeli facet wydaje całą kasę na totka albo w nie to myślę, że lepiej takiego trzymać się z daleka. I teraz jeś, yy, jest jeszcze kolejna ciekawostka, praca. Czyli była też dalsza część badania odnośnie jaką pracę powinien mieć facet, jaka praca kobietom się podoba. No więc tak. Praca prawdziwego mężczyzny musi być ciekawa, ryzykowna i bardzo ceniona. Według badań idealny zawód to komandos, pilot samolotu, strażak, bokser, kierowca tira, mechanik samochodowy, piłkarz, hydraulik. Niekoniecznie musi iść to w parze z wysokością zarobków. Najniżej notowani są fryzjerzy i projektanci mody. Echem, nie będę się wypowiadać na ten temat. Nie do końca się z tym zgadzam. Po prostu tak, tak jako, jako ciekawostkę to podałam i już. Dobrze, co my mamy dalej? Dalej mamy 7 cech idealnego mężczyzny. I mamy tak. Yy, tutaj właśnie jest wygląd typowo szerokie ramiona i klatka piersiowa. To znak dla kobiety, że mężczyzna jest sprawnym, myśliwym i skutecznym obrońcą. Jednak zbytnia muskulatura nie jest dobrze oceniana przez kobiety, gdyż sugeruje, że mężczyzna poświęcający wiele czasu swoim mięśniom będzie bardziej interesował się sobą samym niż partnerką, a tego żadna pani nie zniesie. Małe, twarde pośladki działają na kobiet niezwykle pociągająco, dlatego, że zapewniają dynamiczne i skuteczne przekazanie tzw. materiału genetycznego i to w dodatku z odrobiną przyjemności. Bujne owłosienie jest z jednej strony jasnym sygnałem o zdrowiu mężczyzny i jego podatności jako ojca przyszłego dziecka. Z drugiej jednak strony połowa kobiet kojarzy prawdziwego samca z Brakiem owłosienia. Dlaczego? Bo łysienie u pci brzydkiej jest spowodowane nadmierną produkcją męskich hormonów. Mężczyzna łysy jest zatem postrzegany jako jeszcze bardziej atrakcyjny. No panowie, golić się, golić głowy. Zmysłowe usta i życzliwe oczy. U mężczyzny są bardzo ważne dla kobiet. Świadczą bowiem o tym, że facet, jeśli tylko zechce, może zmienić się z wojownika i łowcy w stworzenie troskliwe, wrażliwe, opiekuńcze i kochające. No tak. Taki facet. Silny nos i podbródek wykształciły się jako ochrona twarzy przed ciosami podczas walki i polowania, więc zostały bardzo ważną oznaką męskości. Panowie ćwiczcie podbródki, powiększajcie sobie nosy. Wąskie biodra i muskularne nogi, czyli mówiąc inaczej sportowa sylwetka mężczyzny, udowadnia każdej kobiecie, że jej ewentualny partner szybko zaatakuje i zdobędzie to, co potrzeba do życia. No tak. Hmm, to chyba nie w dzisiejszych czasach, ok. Duże przyrodzenie jest dla kobiety ważne, ale w trochę inny sposób niż wydaje się mężczyzną. Chodzi tu raczej o symbol potencji niż o centymetry, bo sama długość męskości jest, jak przekonują seksuholodzy, nie jest zbyt ważna. Mężczyźni, nawet średni obdarzeni, mogą być, jeśli tylko się postarają, lepszymi kochankami niż apatyczni posiadacze największego kalibru. I z tym panowie się w 100% zgadzam. A teraz są cztery wskazówki dla panów odnośnie bycia idealnym facetem. Pokaż swoją dojrzałość. Jeżeli naprawdę zależy Ci na udanym związku, okaż to swojej partnerce. Powtarzaj jej często, że ma w Tobie oparcie. Postaraj się pokazać, że relacja z nią jest czymś ważnym w Twoim życiu i w razie problemów wierzysz, że razem je pokonacie. Bądź sobą. Pamiętaj, że pierwsza randka różni się znacznie od rozmowy z szefem. Nie musisz udowadniać, że jesteś niemal we wszystkim doskonały. Kobiety doceniają mężczyzn naturalnie pewnych siebie, świadomych zarówno swoich wad, jak i zalet. Okaż swoje poczucie humoru. Nie musisz być śmiertelnie poważny. Luźna, wesoła atmosfera na spotkaniu sprawi, że twoja partnerka z pewnością nabierze ochoty na kolejne. Bądź spontaniczny. Pozwól odczuć swojej partnerce, że w waszym związku nie ma miejsca na nudę zaocz ją czasem bukietem kwiatów bez okazji lub propozycją wyjazdu w ciekawe miejsce. No, panowie, mam nadzieję, że zrobiliście notatki z tego nagrania i że zaczniecie wprowadzać wszystko w życie. Um, jeśli chodzi, jak mówię o kobiety, to naprawdę w internecie w sumie większość dotyczy wyglądu że tak, że że, podobna, że budowa tak powinna być jak klepsydra, czyli te proporcje zachowane, że duże piersi, że długie nogi, że właśnie okrągłe biodra i wąska talia, że wypukłe pośladki i płaski brzuch i że twarz y, powinna przyciągać uwagę i w jakiś sposób przypominać twarz dziecka, czyli duże oczy, mały nosek i... Yy, właśnie, co jeszcze? Yy, I powinny być wilgotne i wypukłe i, i różowe, żeby się kojarzyły z żeńskimi yy, właśnie no, organami. I tak jak sobie patrzę na te cechy idealnej kobiety. Yy, raz, dwa, trzy no tro trochę tych cech pewnie by było, ale tak trochę naciąganych, hmm. więc nie jestem ideałem kobiety, przykro mi jak przeżyję może nie potnę się margaryną będzie dobrze nagram jeszcze coś spokojnie, bez paniki, także to by było na tyle między innymi to między wierszami swoje zdanie wyraziłam na temat idealnego faceta jeśli chodzi o wygląd fa idealnego faceta, już kiedyś o tym mówiłam że musi mieć to coś, ale nie musi być Adonisem i myślę, że to by było na tyle. Zatem do usłyszenia. Panowie i panie.